Najkrótsze nagrania, U 99. Walentynki! Nazywam się Ferdinand Balon. Od 30 lat naprawiam pralki. Nie dostałem w tym roku walentynki. Idę znaleźć sobie, kurwa, dziewczynę, o! Ciemna laleczka! Coś taka wąsata! A co? Podobać się moja bradała? Zaraz cię ogolę, kudłata włoko. E, moja brada! Na pomoc! Policja! Po dwóch minutach na miejscu znalazła się policja. O kurwa, suki! W imieniu prawa? Stać! Pierdolta się! Lokaj, do rogi! Napaj gangstera! Nie nas, głupi kundlu! Eee, Eee, nawet psy się pierdolą. Idę zmienić bełben w dacholce.